Wybiła szesnasta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Panuch. Przed mikrofonem Jan Kandyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Stradivarius najprawdopodobniej jest we Francji. Tak twierdzi Pascal Bernain, szefowa francuskiej organizacji Musique Espoliation, która bada losy instrumentów zrabowanych podczas II wojny światowej. Instrument został zaobserwowany na koncercie w Kolmach, w Departamencie Górny Ren. Skrzypce zrabowano w Warszawie w 1944 roku. Chodzi o egzemplarz określany nazwą Lauterbach. Przekazany w 1939 roku w depozyt Warszawskiemu Muzeum Narodowemu po śmierci ostatniego przedwojennego właściciela, czyli łódzkiego przemysłowca Henryka Gromana. Lauterbach, jak się uważa, został wykonany w 1719 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego wirtuoza Johanna Christiana Lauterbacha, który był właścicielem instrumentów w XIX wieku, a wcześniej skrzypce należały m.in. do Michała Kleofasa Ogińskiego. Przemysłowiec Groman kupił je w 1900 roku, a w Muzeum Narodowym podczas powstania warszawskiego próbowano je ukryć, ale Niemcy odkryli i zabrali instrument. Kilka lat po wojnie, przypuszczalnie właśnie ten straf został znaleziony i skonfiskowany przez Amerykanów w domu byłego członka SS Teodora Blanka. Następnie skrzypce trafiły do Niemiec Zachodnich. Jednocześnie na antenie i na scenie już dziś wieczorem w Stołecznym Teatrze Studio zrealizowane zostanie słuchowisko na żywo. Na podstawie dramatu Pawła Demirskiego był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł, czyli w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety zostały zużyte. Jak mówi kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia i jednocześnie reżyserka wydarzenia Julia Mark, nie ma współczesnej dramaturgi bez Pawła Demirskiego po raz pierwszy korzystamy z jego dramaturgii. Ogromnie się z tego cieszę. Mam poczucie, że tekst był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. Absolutnie się nie zastarzał. To jest historia bardzo ostra, ale też bezlitośnie śmieszna i myślę, że to jest wyjątkowa siła tego tekstu. Widzowie bardzo doceniają to, że mogą obserwować naszą pracę od kuchni. Dla nas to też jest niezwykle ekscytujące, bo to zupełnie inna praca, kiedy słuchowisko jest transmitowane tutaj, adrenalina jest wysoka, a my ludzie teatru z reguły kochamy adrenalinę. Na scenie teatru Studio wystąpią Dominika Ostałowska, Monika Obara, Maja Pankiewicz, Przemysław Bluszcz, Mirosław Zbrojewicz, Tomasz Nosiński i Marcin Pępuś. A bezpośrednio po słuchowisku ze sceny Teatru Studio prowadzona będzie audycja z udziałem gości. Wydarzenie to część obchodów stulecia programu pierwszego Polskiego Radia i tam właśnie będzie transmitowane początek o 19. A przed budynkiem radiowej Trójki w Warszawie został otwarty ogród poświęcony twórczości Jeromiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. W akcji zasadzenia tam 110 róż uczestniczyli między Między innymi synowie twórców Kabaretu Starszych Panów Grzegorz Wasowski i Konstanty Przybora, ale także wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra i wielbiciel legendarnego kabaretu chyba nikt z Państwa nie zaprzeczy, że w życiu bez piękna nie rusz. W związku z tym powiększamy arełów piękna, no i cieszymy się ze względu na rodziców, bo moja mama też tutaj pracowała. Chociaż oczywiście kabaret starszych panów był telewizyjny, ale historycznie rzecz biorąc to radio było ważniejsze, bo radio się zaczęło przed wojną. Powiem trzy słowa. Radio, kabaret, ogród. Jak radio to trójka, jak kabaret to starszych panów, a jak ogród to najpiękniejsze kwiaty, czyli róże. Piosenka, Piosenka jest, jest dobra. Na wszystko piosenka, piosenka na, drogę na drogę za śliską piosenka na stołę za niską piosenka sieci ją Parararara. na ogrodzeniu budynku przy myśliwieckiej 357 można już oglądać też pamiątkową tablicę poświęconą kabaretowi starszych panów znalazła się tam dlatego że to właśnie w studiu M1 dziś noszącym imię Agnieszki Osieckiej powstawały audycje słuchowiska i piosenki legendarnego kabaretu. W podróż metrem może zmienić się w nieoczekiwane muzyczne doświadczenie. Wybrane stacje na jeden dzień stały się tam improwizowaną sceną dla kilkudziesięciu zespołów grających jazz, funk, metal czy nawet muzykę folkową. Grać da się wszędzie, pracuję w okolicy, usłyszałam muzykę i dlatego tu przyszłam. Bardzo mi się podoba. Od razu dzień jest lepszy. Odwołali nam lekcje w szkole i wróciłam, bo już rano widziałam, że coś się szykuje. Jeszcze chwilę zostanę. Koncerty są podobno w całej Pradze. To wspaniały pomysł. Koncerty to pomysł, który ma miejsce co roku. Akcja nazywa się Nastrój się w metrze. Organizuje je praski przewoźnik, a uczestniczą w niej zespoły amatorskie oraz uczniowie szkół muzycznych. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania jutro o siódmej i śledzenia wiadomości na naszym portalu. Reklany.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 Już w czwartek cały świat obchodzić będzie Międzynarodowy Dzień Jazzu. Jak co roku w dwójce również i my świętujemy, jak zawsze w doborowym towarzystwie. Zapraszamy na koncert Anny Marii Jopek i Piotra Wojtasika ze studia imienia Bitolda Lutosławskiego. Towarzyszyć im będzie zespół gwiazd. Michał Tokaj, Marcin Kaletka, Michał Barański i Łukasz Żyta. Zaczynamy w czwartek o godzinie 18.00. Na koncert zaprasza sponsor firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych. Reklama. Tu program drugi polskiego radia, 7 minut po 16. Reklama. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Wybieram Dwójkę. Jest środa, 29 kwietnia, to 119 dzień roku. na obchodzą Angelina, Bogusław, Emilian, Katarzyna, Piotr, Rita i Robert. Dziś opowiemy Państwu o nowej inicjatywie Teatru Narodowego w Warszawie i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Chodzi o ogólnopolski konkurs dramaturgiczny na nową sztukę teatralną w języku polskim. Jakie są jego założenia? Jakie są oczekiwania wobec uczestników i jak może wyglądać przyszłość polskiego dramatopisarstwa? O tym porozmawiam po 16.30 z dyrektorem Narodowej Sceny, Janem Klatą, a także przewodniczącą sekcji autorów dzieł dramatycznych Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Małgorzatą Semil Jakubowicz. Do teatru tyle, że operowego zajrzymy w drugiej godzinie naszego spotkania. Agata Kwiecińska zrecenzuje najnowszą premierę Teatru Wielkiego Opery Narodowej, czyli Falstaffa Giuseppe Verdiego w reżyserii Marka Weissa. To spektakl pożegnalny. Tą inscenizacją doświadczony reżyser żegna się ze sceną. Czy ma to wpływ na wydźwięk spektaklu? O to na pewno zapytam po 17.30. Wcześniej, bo już za kilka chwil, będzie mowa o językach z wody. Instalacji, która będzie reprezentować Polskę na Biennale w Wenecji. To, że w naszym państwie, w Polsce jest taka okazja, żeby osoba głucha była zauważona jest bardzo ważne, dlatego, że w różnych państwach mamy ograniczone prawa i to jest taka nadzieja dla osób głuchych na całym świecie, tak żeby mogły zyskać jeszcze różne prawa i miały swoje sukcesy. <Syzyk prescribed> Więcej o wspólnym przedsięwzięciu artystów głuchych i słyszących już za moment wybieram dwójkę. Do rozpoczęcia 30. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku jeszcze trzy miesiące, ale my już dziś uchylamy rąbka tajemnicy. Czasami trzeba poszukać Szekspira w tych spektaklach, dlatego że one są inspirowane Szekspirem. Są to spektakle taneczne, muzyczne, sztuczna inteligencja w nich jest obecna. W tym roku nawet czeka nas Escape Room. Jak to rozumieć? Szczegóły jeszcze w tej godzinie. Drugą część naszego spotkania otworzy przegląd prasy zagranicznej, dziś jak co środę ukraińskiej, a później będzie mowa o literaturze węgierskiej. Dorota Gacek zaprosi Państwa na spotkanie z Teresą Worowską, tłumaczką tomu esejów Beli Homwosza Arhai, czyli Początki. Taki jest plan na najbliższe dwie godziny. Wybieram dwójkę, nie zapominamy także, że dziś przypada Międzynarodowy Dzień Tańca. Audycję rozpoczynamy zatem tanecznie od menueta. To był manuet z opery Zemida Piera Iso w wykonaniu zespołu Anocte Temporis. Ta grupa specjalizująca się w muzyce dawnej i przybliżaniu mniej znanego repertuaru francuskiego baroku wystąpi dziś w Filharmonii Dwójki wspólnie z chórem kameralnym w Namur. To będzie retransmisja koncertu zarejestrowanego w Wersalu w maju ubiegłego roku, a w programie między innymi dzieła Mark Antoana Charpentiera, po dwudziestej do Filharmonii Dwójki. Zapraszam w imieniu Magdaleny Łoś. A my już teraz opowiemy Państwu o językach. Z wody. Taki bowiem tytuł nosi instalacja audio wideo która, jak już wspominałam, reprezentuje Polskę podczas tegorocznego Biennale w Wenecji. W przedsięwzięciu bierze udział społeczny chór w ruchu, tworzony przez osoby słyszące i głuche, które wykona interpretację kodów komunikacyjnych i pieśni wielorybów. Rzecz dzieje się jednocześnie w kilku językach, fonicznym angielskim i międzynarodowym migowym. Autorami języków z wody są Bogna Burska i głucha artysta Daniel Kotowski, z którym spotkała się Maria Czok. Dziś oddajemy głos jednemu z artystów, z którym na co dzień nie możemy się spotkać. Daniel Kotowski, a głosu będzie nam użyczać... Weronika Szymańska-Gontarek, tłumaczka języka migowego. Panie Danielu, czym dla Pana jest ten wyjątkowy projekt? Och, jeżeli chodzi o ten projekt, to myślę, że przede wszystkim najbardziej wyjątkowe w nim jest to, najbardziej sprawie, że ten projekt jest wyjątkowy, że żyjemy wszyscy w świecie, który jest zbudowany na jeden sposób dla wszystkich i chcemy wnieść takie przemyślenie, że można spojrzeć na świat z innej perspektywy i też ten świat modyfikować. Dzięki temu, że pokazujemy w swoim projekcie, że komunikacja może odbywać się na różne sposoby, a nie tylko w jeden sposób. Pokazujemy, że nie należy na przykład ograniczać się do tego, że jeżeli nie potrafię się skomunikować w swój sposób, którego zwykle używam, to już mam przed sobą jakąś barierę i jest to nie do przejścia, ale bardziej otwieramy myślenie ludzi na to, żeby otwierać się na elastyczne, alternatywne sposoby komunikacji. Też tak z mojej perspektywy osobistej wyjątkowe jest to, że do tej pory na Biennale nie było jeszcze reprezentacji głuchego artysty, który, tak jak ja, posługuje się językiem migowym i to jest dla mnie ogromny zaszczyt i myślę, że też dla innych głuchych jest to bardzo ważne, żeby zobaczyć swoją reprezentację w tak prestiżowej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 Czy czuł Pan satysfakcję, że pod wodą to właśnie język migowy był najlepiej rozumiany i najlepiej słyszalny w cudzysłowie? Yy, to znaczy tak, ja ogólnie wiedziałem, że my możemy się komunikować pod wodą, używając języka migowego. Miałem też takie doświadczenie, ale nie miałem tak bogatego doświadczenia, jakie zyskałem w tym projekcie, dlatego że poczułem to, że tak naprawdę jak już pełne zdania chcieliśmy migać pod wodą, to okazuje się, że ona stawia bardzo duży opór, przez co ruchy są wolniejsze i trzeba więcej siły włożyć w to, żeby migać, więc tempo się trochę zmienia pod wodą. No, ale to po prostu było dla mnie niezwykłe doświadczenie. No, no i oczywiście ja też mam taką świadomość, że to jest chociaż przez chwilę jakiś przywilej, który zyskujemy. Zwykle jesteśmy na tej pozycji nieuprzywilejowanej, a pod wodą możemy być chociaż przez chwilę na pozycji uprzywilejowanej. I można powiedzieć, że w tym projekcie widzimy to, że świat to nie jest tylko to, co widzimy na ziemi, ale na lądzie, ale mamy też ten drugi świat pod ziemią, gdzie warunki są inne. To proszę powiedzieć jeszcze z tej artystycznej perspektywy. Jak pan się do tego projektu przygotowywał? Czym była dla pana ta choreografia? Jak ten proces twórczy przebiegał i wyglądał? Na pewno to był dla mnie... Porównując z wcześniejszymi moimi projektami, największy projekt, jaki, w jakim brałem udział i koordynacja wszystkich elementów tak wielu osób była naprawdę ogromna. Od samego początku cały ten proces od tworzenia tekstu pierwszej wersji poprzez wszystkie decyzje związane z tym, jak to będzie wyglądało w warstwie tekstu, w warstwie fonicznej, w warstwie choreograficznej. To wszystko musieliśmy opracować i osobno, i sprawić, żeby wszystko grało ze sobą. To było dla mnie nowe doświadczenie, jak wiele elementów musi być ze sobą połączonych w jedno dzieło, naprawdę na rekordową skalę. I to było duże wyzwanie dla nas i takie nowe doświadczenie dla mnie żeby móc też współpracować z innymi artystami, performerami, z których każdy ma jakiś swój styl, sposób wyrazu i jak stworzyć z tego jedno spójne dzieło, dlatego że z oczywistych względów każdy ten swój wyraz ma delikatnie inny, jakąś swoją wizję, a my tutaj pracowaliśmy nad tym, żeby tak ogromny zespół stworzył coś, co jest ze sobą spójne i ciekawe wizualnie, więc to jest z, mojej, z mojego doświadczenia e, tworzenia tego projektu i uważam, że to też daje wysoką, nową, jakąś artystyczną połączenie naszych różnych perspektyw. To jeszcze zapytam o choreografię Alicji Czyczel. Pan jest też doskonałym tancerzem, praktykuje pan choreografię. Zatem o, i, zatem jak, no jednak takie dostosowanie się do tego, by grupa działała wspólnie, by, by ta choreografia była spójna, jak pan to odczytuje, jak pan to starał się wdrożyć i przełożyć na zespół też wspólnie z innymi aktorami, performerami? Jeżeli chodzi o choreografię, to razem z Alicją, gdzie współpracowaliśmy, ja ją zaprosiłem i ta decyzja była podyktowana tym, że ona ma taką niezwykłą umiejętność świadomości ruchu i tego, że ten ruch nie musi być podporządkowany pod jakieś normatywne, wyobrażone ciało, ale że potrafi projektować ten ruch też z użyciem ciał nienormatywnych. Na przykład duże inspiracje ważne są dla mnie ze społeczności queerowej, które też są widoczne w tej choreografii i to z Alicją potrafimy wykorzystać. Więc nie chcieliśmy stworzyć takiej choreografii, która będzie przypominała wręcz żołnierską musztrę, Oczywiście, to jest wszystko zgrane, to jest wszystko synchroniczne, ale chcieliśmy, żeby był widoczny ten taki prawdziwy, autentyczny wyraz wykorzystania różnych nienormatywnych ciał. Spędziliśmy dużo czasu na uczeniu tej choreografii i znaków migowych osób głuchych i słyszących, dlatego że też w inny sposób, innych rzeczy musieliśmy ich nauczyć. Ja osobno uczyłem grupę słyszących znaków migowych, bo osoby głuche już znały te znaki nie miały z tym problemu, a osoby słyszące musiały uzupełnić dużo pod względem używania mimiki. A później, kiedy oni już nauczyli się tej mimiki, to wspólnie ćwiczyliśmy, żeby synchroniczne było to użycie ciała, gestu i żeby wszystko ze sobą się zgrywało wspólnie, więc było dużo takiej pracy i osobnej, i później wspólnej. Tak wyglądał ten proces choreograficzny. Aj, aj. I, i, i, i. To był fragment tej instalacji. Słowa Daniela Kotowskiego na polski język foniczny tłumaczyła Weronika Szymańska-Gontarek. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki w Wenecji rozpocznie się 9 maja pod hasłem In Minor Keys, czyli w tonacjach molowych. Wydarzenie zaprojektowała zmarła rok temu kuratorka Kojo Kuo. A my teraz, wybieram dwójkę, kontynuujemy trop wenecki i sięgamy po kompozycję Antonia Vivaldiego. Thank you. To była Alemanda, czyli druga część sonaty b Bedur Antonia Vivaldiego w interpretacji zespołu Soneri. To nagranie sprzed 23 lat. 24 minuty po 16. Jeśli wczoraj słuchani Państwo audycji Wybieram Dwójkę, to wiedzą Państwo doskonale, że na naszej trasie znalazło się dwumiasto, Bielsko-Biała. Wspólnie z historykiem Jackiem Kachlem szukaliśmy tam tropów witkacowskich. Regularnie Stanisław Witkacy przyjeżdżał tutaj do Kazimiery Alberci. Piękna kobieta, to jest raz, dwa, poetka, artystka, pisarka, która dla Witkacego miała jedną wadę. Mianowicie była żoną i była żoną na, do, na dodatek jeszcze starosty. Na szczęście dla niej jej mąż, ten poślubny, też miał na imię Stanisław. W związku z tym, jeżeli wzdychała w nocy, mój te Stanisławie, nie było wpadki. Natomiast bardzo często ten, że właśnie Witkacy przyjeżdżał tutaj do Kazimiery Alberti, w ogóle ta bohema artystyczna krakowsko-zakopiańska zjeżdżała tutaj i odbywały się tutaj różnego rodzaju imprezy, a równocześnie spotkania takie artystyczne, bo trzeba pamiętać, że Witkacy malował wielokrotnie Alberti, Alberti recenzowała jego prace. No i teraz, moi państwo, pojawia się nam bardzo proste pytanie, które pewnie państwu też się nasuwa. Czy mieli ze sobą romans? Dlatego, że Stanisław Witkacy był zwany właśnie takim podrywem z krupówek, który, że to powiem, żadnej kobiecie nie przepuści. No i, moi państwo, oczywiście on smalił cholewkim, używając języka z tamtej epoki, również do naszej Alberti. Alberti doskonale wiedziała i nie chciała być kolejną ze zdobyczy Witkacego, w związku z tym Mimo tego, że jej bardzo imponował ten Kasanowa Skrupówek, trzymała go na dystans. Między innymi o relacji Witkacego i Kazimiery Alberti można przeczytać w książce Witkacego granice Jacka Kachla. A jeśli interesuje Państwa ten tytuł, czekamy na wiadomości mailowe. Wybieram dwójkę małpa .pl. Proszę pamiętać o adresie do wysyłki i o krótkim uzasadnieniu. Jean guy i Alexandre Tarot w trzeciej części sonaty na wiolonczele i fortepian Francisa Pulenka słuchają Państwo dwójki jest 1630. Goście dwójki W studiu jest już ze mną Małgorzata Semin-Jakubowicz, krytyczka teatralna tłumaczka, a także przewodnicząca sekcji autorów dzieł dramatycznych Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Dzień dobry. Dzień dobry. A na łączach telefonicznych dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie Jan Klata. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o wspólnym przedsięwzięciu Państwa dwóch instytucji. To ogólnopolski konkurs na sztukę teatralną. Gdy Pan, Panie Dyrektorze ogłaszał ten konkurs, to wspominał Pan o wiekopomnej chwili. Pojawiły się nawet fanfary. No, mogę się zatem spodziewać, że oczekiwania są całkiem spore. No oczywiście, inaczej z takim przytupem byśmy nie e, rozpoczynali. E, towarzyszył nam w tej uroczystości ogłoszenia konkursu e, Róg Myśliwski, więc spodziewamy się, że naród ruszy na łowy, bo przecież też jest bardzo wysoka nagroda zupełnie bezprecedensowo wysoka. No i później też niewątpliwy zaszczyt realizacji tego tytułu w Teatrze Narodowym. Ta wysoka nagroda to 100 tysięcy złotych. Rzeczywiście, no trochę myślę, wskazuje też na prestiż tego konkursu. Maciej Wojtyszko komentował już powołanie tego konkursu na antenie dwójki i mówił, że to konkurs skrajnie uczciwy, który wręcz prostuje ścieżki polskiego dramatopisarstwa. Jak to rozumieć, pani Małgorzato? No w ten sposób, że do konkursu można startować wyłącznie z utworami napisanymi pod godłem, to znaczy absolutnie anonimowo będą rozpatrywane utwory przez siedmiu osobowych jury. Ja tylko jedną rzecz chciałam uzupełnić do tego, co powiedział pan dyrektor, mianowicie nagroda 100 tysięcy to jest nagroda pierwsza, tak. ale nie jedyna. A nagrody będą trzy. Nagrody są trzy, w związku z tym jest jeszcze, to nawet nie są nagrody pocieszenia, ale proszę pamiętać, że Teatr Narodowy ma trzy sceny. Także są no, tak, różne możliwości. Sceny, no, tej... Nie jestem pewien, czy będziemy w stanie cały roczny repertuar przeznaczyć na owoce tego konkursu. Natomiast y, faktem jest, że te łowy są na różnorodnej wielkości zwierza. Pierwsza nagroda 100 tysięcy, druga nagroda 35 000, i trzecia nagroda 15 tysięcy złotych. Tak. Państwo ogłaszają, że ten konkurs naprawdę jest otwarty dla Każdego. Panie dyrektorze, ja zapytam pana także jako reżysera i jako no, znanego e, eksperymentatora teatralnego także, jaki, jaka byłaby ta wymarzona sztuka, którą pan sam chciałby dostać w swoje ręce w ramach takiego konkursu? Ależ występujemy w warunkach pełnej transparentności. Ja nie mogę mówić, jakiej nagrody bym oczekiwał, ponieważ tak się złożyło, że będę przewodniczącym żyli. i to nie może być pisane tak, żeby zadowolić któregokolwiek z członków jury, no bo to byłoby przeciwskuteczne. Dobrze, to zapytam ja inaczej. posiadam dar zachwytu i będę się nim dzielił podczas lektury prac y, oraz na y, posiedzeniach jury. Jakich sztuk teatralnych panu zatem brakuje na polskich scenach? Brakuje mi takich sztuk, które y, po prostu jeszcze nie zostały napisane. Wie pani to y, liczę na to, że to będzie bardzo, bardzo mocny impuls, taki jakiego jedno jeszcze nie było w historii polskiej kultury. Wiem, że to są wielkie słowa, ale taka jest prawda, bo mamy do czynienia z dekadami zaniedbań na polu powiedziałbym, stymulowania dramatopisarstwa w Polsce. Jest kilka prestiżowych nagród w różnych miastach przyznawanych, natomiast no to po pierwsze są nagrody, których wysokość się zmniejsza, a po drugie rzeczywiście, jak powiedział pan Maciej Wojtyszko, zupełnie bezprecedensowe jest to, bezprecedensowe, jest to że my nie wiemy, kto to napisał. To jest bardzo piękne, bo yy, yy, żyjemy w takich yy, czasach, gdzie yy, właściwie w środowisku teatralnym takie pojęcie jak konflikt interesów właściwie nie istnieje. To znaczy, i przy pisaniu recenzji, przy różnego rodzaju konkursach, no, mamy do czynienia z pewnym rodzajem, no, nie wiem, no, sekciarstwa, czy też jakiegoś takiego wątpliwego, też powiedziałbym, etycznie postępowania niejednokrotnie. No i chcemy z tym skończyć i zacząć nowy rozdział. Pani Małgorzato, to jest rzeczywiście taki impuls długo wyczekiwany przez y, polskie no, środowisko y, autorów dzieł dramatycznych? Jak najbardziej, ale ja chciałam jedną rzecz bardzo ważną tutaj dodać, uzupełnić to, co powiedział pan dyrektor na temat nagród. Bo w ogóle fakt, że takie dwa organizmy, jak Stowarzyszenie Autorów, łączy się w wysiłkach z Wielkim Teatrem Publicznym, jest samo w sobie elementem. Ale drugim elementem jest to, że pieniądze na nagrody pochodzą wyłącznie od autorów. To znaczy, tak, bo ZAX nie jest bankiem, ZAX nie jest instytucją jakąkolwiek, ZAX jest stowarzyszeniem autorów. Pieniądze, które są przeznaczone na nagrody, pochodzą wyłącznie z pieniędzy autorów. Więc autorzy autorom przygotowują wejście w świat. I to jest bardzo ważne. To nie jakaś rada miasta, to nie jakiś inny organizm funduje nagrody. To autorzy zafundowali autorom dalsze funkcjonowanie. I wydaje mi się, że to jest jeszcze jedna niesłychanie ważna rzecz. Znaczy anonimowość absolutnie jest ważna, bo nie chcę porównywać z innymi konkursami, gdzie wiadomo kto napisał, czy to już było wystawione, czy to już nie było, jeszcze nie było wystawione, czy to jest przeróbka, czy to jest adaptacja i tak dalej. To mają być utwory wyłącznie w pełni oryginalne, napisane po polsku. Same, ym, znaczy żadne adaptacje, to nie mają mhm. być scenariusze przerobione, filmowe przerobione na sztuki, to mają być utwory dramatyczne, same w sobie i otwarcie mhm. dla nich drzwi na scenę narodową. Uważam za wielką rzecz dla autorów i chwała dyrektorowi Kradzie, że się na taką rzecz poważył. A co jeśli, czy Państwo przewidują taką sytuację? Co jeśli pracę na konkurs zgłosi i wygra sztuczna inteligencja? Będziemy to starannie kontrolować oczywiście. Czyli raczej się nie spodziewać się Wie takiego pani, do, wyniku? Z punktu widzenia czysto performatywnego, yy, jako reżyser, nie dopuściłbym do tego, żebym musiał być w takiej sytuacji, że będę wręczał nagrodę sztucznej inteligencji, bo to byłoby mało spektakularne. Piękno teatru yy, właśnie polega na tym, że no to jest troszkę kontrarne piękno od tysięcy lat że żywi ludzie y, po prostu spotykają się w jednym miejscu, w jednym czasie i opowiadają o historiach, które dzieją się tu i teraz, zawsze i wszędzie. Także też na no, pytania, czy nie boimy się w teatrze, że zostaniemy wyparci przez sztuczną inteligencję, odpowiadam, no, że być może jest to problem teatru telewizji, ale nie teatru narodowego. <grym> Dyrektor Klata powiedział, że najbardziej brakuje mu takich sztuk, które jeszcze nie powstały. Pani Małgorzato, a jeśli mogę Panią poprosić o, o taką refleksję na temat tego, jakie Pani chciałaby w tym konkursie dostrzec pracę. Popełnię plagiat. Powiem, że takie, które jeszcze nie powstały. No, trudno przebić, tak, no, tak. Trudno przebić tego. Tam tego tak. Zresztą jak czytam sztuki do druku, do własnych jakichś, do własnych przekładów, to zawsze mnie interesuje przede wszystkim taka, która mnie zaskakuje formą, ujęciem treści, połączeniem formy i treści, odkryciem jakichś nowych przestrzeni psychicznych, Socjalnych, wszystko co nam pokazuje świat z troszeczkę innej perspektywy, to to mnie zawsze interesuje w dramacie. Zwłaszcza, że bardzo często się zdarzają w mojej długiej historii jako redaktora utwory, które się ogląda i się myśli, a nikt tego nie wystawi, nikt tego nie wystawi, to nie jest sztuka na scenę. Mija małe 10 lat i nagle sztuka się okazuje Perłą. Mhm. Także to nigdy nie, nigdy nie wiadomo, w którym momencie autor trafi w to, co porusza ludzi i to, co porusza innych artystów. Bo pamiętajmy, że teatr jest w końcu dziełem zbiorowym, mimo że na początku tego wszystkiego musi być słowo. No właśnie, tak. a, przepraszam, bo tylko wejdę w słowo, Pani Mogorzacie, bo to jest fantastyczna refleksja. Ja chciałbym tylko dokończyć a propos tych perełek, które nagle są realizowane na scenie, choć nikt się nie spodziewa, że są zrealizowane bo nagle okazało się, że czasy do nich dorosły. Myślę, że sensem tego konkursu jest to, żeby takie perełki trafiły na scenę Teatru Narodowego, a później innych teatrów, niepośmiertnie. I żeby autorzy nie pisali do szuflady, tylko być może mieli więcej okazji do tego, żeby dzielić się swoimi dziełami. No właśnie, też pani Małgorzato, pani powiedziała o tym, że to przecież praca zbiorowa i tak będzie także w przypadku efektu tego konkursu. No jak zawsze w teatrze. Otóż to, tekst to jedno, on zostanie wyłoniony, uznany za najlepszy, ale później trafi w ręce artystów. I tutaj, panie dyrektorze, do pana pytanie, jakie będą dalsze losy. On zostanie wystawione, ale czy wiemy już coś więcej? Kiedy? Kto będzie odpowiedzialny za tę realizację? Ktoś, kto będzie najodpowiedniejszy do tego typu tekstu. A ponieważ tekst jeszcze nie powstał, to nie wiemy, kto to będzie. Czy to nie jest piękne? Znakomite, to prawda. Do 30 września można przesyłać utwory na ten konkurs, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu symbolicznym, bowiem 19 listopada w dniu 261 rocznicy powstania Teatru Narodowego. Panie dyrektorze, czy istnieje ryzyko, że to pan się uzna za osobę najbardziej odpowiednią do tego, żeby się tym tekstem zająć? tym Pani, Ryzyko to jest moje drugie imię. Ja jestem Jan Ryzyko Klata, więc oczywiście, że ono istnieje. To ryzyko i szansa, myślę, mam nadzieję, przynajmniej. Natomiast chcę powiedzieć, że ogłoszenie tego konkursu też było nieprzypadkowe, no bo przecież... Nic nie jest przypadkowe. 23 kwietnia 2026 roku, podobnie jak każdy inny, 23 kwietnia to jest Dzień Praw Autorskich. Natomiast jakbyśmy się cofnęli o kilka miesięcy, czyli do listopada 2025 roku. To była 260. rocznica założenia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Teatru Narodowego i uczciliśmy ją przy pomocy właśnie tekstu, który wydawał się w momencie, kiedy był pisany zupełnie nie do zrobienia tekstu Tadeusza Micińskiego, tylko dlatego mówiłem o pośmiertności, że zorientował Powiedziano się, że to jest y, y, wspaniały tekst i mimo karkołomnej, y, formalnej i, i, i treściowej komplikacji tego tekstu, że da się to zrobić, no to y, y, troszkę y, długo to trwało, że od momentu napisania do momentu realizacji coś takiego się zdarzyło i chcemy ten okres po prostu skrócić. Czy ja mogę podjąć jeszcze ten temat prawa autorskiego, skoro mm -hmm. pan dyrektor wspomniał o Dniu Prawa Autorskiego? Ten konkurs jest wyjątkowy także pod innym, pod innym względem. względem. Mianowicie w tej chwili istnieje taka tendencja wśród powiedzmy, organizacji, nie, nie wchodząc w szczegóły, które wykorzystują dzieła, dzieła naszych twórców, żeby stosować metodę buyout. To znaczy kupować wszystko na pniu, po całości, z możliwością wykorzystania utworu we ws na wszystkich polach eksploatacji. Co oznacza w praktyce, że autor dostaje pieniądze raz i dziękujemy panu czy pani i do widzenia. Natomiast w tym konkursie organizator, czyli współorganizator czyni Teatr Narodowy Stawia warunki, owszem. Takie, że przez dwa lata ma pierwszeństwo do tego, żeby utwór wystawić. Ale autor zachowuje do niego pełne prawo, tak jak powinno być. A gdyby chciał, czy ze względów jakichś różnych, powiedziałabym, technicznych, nietechnicznych, praktycznych, miałby szansę wystawić gdzie indziej, a teat Narodowy chciałby z tego zrezygnować, bo też tak może być, prawda? To wszystko jest jakby w sferze negocjacji. Czyli teatr sobie e, zastrzega prawo na dwa lata, mm -hmm. e, ale wszystkie tantiemy, wszystkie obowiązki wobec pisarza będą spełnione, a także pisarz pozostaje w pełni właścicielem swoich praw pod warunkiem, że będzie nimi zarządzał za X. <głos> jako organizacja zarządzania prawami autorskimi. Czyli jeśli dobrze rozumiem jest szansa, że ten zwycięski tekst po jakimś czasie też zagości na innych scenach. No na to ależ liczymy. Ale rzeczywiście. Ale rzeczywiście. Teatr Narodowy nie będzie stał na drodze cudzego szczęścia. Innych teatrów, widzów w innych miastach, w innych miejscach. No bo no mamy misję większą niż tylko partykularną, no, bo mamy też większe obowiązki, no, związane z przymiotnikiem yy, nazwy naszego teatru. To jest wielkie N. No to jest tylko bilet wstępu. To teraz Na proszę autora. o ostatnie słowo od pana dyrektora i od pani również. Proszę zachęcić kogokolwiek, kto może nas słuchać, a mógłby chcieć wziąć udział w tym konkursie do tego, żeby to zrobić. Słuchacze, do piór. Tak, czasu nie ma tak dużo, ale też nie jest go tak mało, żeby nie można było e, zrealizować tego planu. Więc bardzo, ale to bardzo zachęcamy do pracy, dlatego że nieznane jeszcze nikomu jury stoi, przebiera nogami, czeka na to, żeby czytać te stosy. Pan dyrektor obiecał, że wynajmie specjalny kontener na te stosy maszynopisów. Z mocnymi stropami, żeby to się wszystko nie zawodziło. Tak, tak, ale czekamy na to naprawdę niecierpliwie i liczymy, że się znajdzie więcej niż jeden utwór, który będzie godny uwagi. Dlatego, że być może, nie, być może będą tam utwory, w którymi Teatr Narodowy nie będzie zainteresowany, ale zwrócą uwagę e, jury i znajdą drogę na inne sceny. Ja, ja nie mówię o tych nagrodzonych, ale poza nagrodzonymi też mogą być utwory, które będą wartościowe i które yy, wskażą ciekawych autorów. I które być może zmienią historię polskiego teatru. Na to liczymy, a do udziału w tym konkursie, czyli ogólnopolskim konkursie na sztukę teatralną, zachęcali dziś Państwa przewodnicząca sekcji autorów dzieł dramatycznych Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Małgorzata Semil Jakubowicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję i ja. I dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, Jan Klata. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zachęcam do wizyt w teatrze. Za nami skerco z muzyki do snu letniej Feliksa Mendelsona Bartoldiego, James Galway National Philharmonic Orchestra i Charles Gerhardt. To nagranie z 1978 roku. A my w Wybieram Dwójkę kontynuujemy wątki teatralne i zapowiadamy jubileuszową 30. odsłonę Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego, która w Gdańsku rozpocznie się 23 lipca. Można będzie zobaczyć polskie i zagraniczne spektakle, interpretacje sztuk Williama Szekspira lub przedstawienia inspirowane jego dziełami. Wybrano już twórców, którzy pojawią się w ramach dwóch konkursów, Ofowego i o nowego Jorika, czyli dla młodych. Twórców. W czerwcu zaplanowano prolog, czyli prezentację dwóch warszawskich spektakli. Między innymi o tym z dyrektorką Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Agatą Grendą rozmawia Marzena Bakowska z Radia Gdańsk. Jakie motto w tym roku będzie przyświecało festiwalowi szekspirowskiemu? Motto pochwała szaleństwa. Zastanawialiśmy się, jaki cytat z Szekspira wybrać na ten rok i stwierdziliśmy, że najadekwatniej będzie zacytować samego profesora Limona, a konkretniej przywołać jego postawę życiową, to znaczy całkowite szaleństwo, które skutkowało wybudowaniem teatru szekspirowskiego. On sam używał sformułowania furor divinus, czyli boski szał, w który ja myślę profesor wpadł, kiedy postanowił odbudować Szkołę Fechtunku i Teatr Szekspirowski w Gdańsku, a że okrągła 30. rocznica festiwalowa przed nami to kiedy jak nie teraz fetować ten szalony pomysł. Nie ma ogłoszonego do końca programu, ale już wiadomo, że będzie prolog, czyli spektakle, które pojawią się przed festiwalem. Jakie to będą spektakle i gdzie się odbędą? Zapraszamy do Warszawy, do warszawskich wybitnie zacnych scen, ponieważ do Teatru Narodowego i do Teatru Polskiego. W pierwszym z nich zobaczymy słynnego już Hamleta, ostatni spektakl za dyrekcji Jana Englerta. Bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, więc jest to naprawdę niesamowita okazja, żeby ten spektakl zobaczyć z nami w czerwcu. A drugi spektakl to historia Henryka IV z Andrzejem Sewerynem w roli głównej. Oba wielkie, monumentalne dzieła, fizycznie monumentalne, nie tylko w swojej treści, które robią piorunujące wrażenie, zagrane klasycznie, mądrze. Myślę, że nie stać byłoby nas, żeby je w tym roku pokazać. To są tak wielkie spektakle, że duża część budżetu festiwalu byłaby na nie przeznaczona. A tak, ponieważ tegoroczne motto to pochwała szaleństwa, zróbmy coś szalonego, wstaćmy widzów w autokar i pojedźmy wspólnie do Warszawy. Ja bardzo się cieszę na te rozmowy po spektaklach, bo nie wierzę, że nasi widzowie wsią w dłuższy, że użyję chyba nieistniejącego słowa do autokaru po spektaklu będą milczeć. Czy już możemy coś zdradzić z efektów konkursów, które towarzyszą co roku festiwalowi? A to będzie jednocześnie pytanie o to, co będzie można zobaczyć, bo efekty tych konkursów zostaną zaprezentowane w programie festiwalu. Jeżeli chodzi o konkurs Złotego Jorika, czyli konkurs na najlepsze spektakle szekspirowskie w sezonie 25-26, nie możemy jeszcze tego ogłosić, ponieważ nie wiemy. Premiery odbywają się w maju, na początku maja, czasem nawet w środku tego miesiąca i kurator Łukasz Drewniak oraz nasi kuratorzy programowie oglądają je do tego czasu, żeby potem wybrać trzy spektakle, ale mogę już teraz powiedzieć, że w tym roku tych spektakli jest ponad 15. Patrzę w tej chwili na listę i oglądamy żeby państwo mieli pojęcie, spektakle i w Lublinie, i w Gardzienicach, w Elblągu, w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu, w Szczecinie, Łodzi, Zielonej Górze, Opolu, nawet w Tychach i w Sosnowcu. Więc naprawdę spektakle szekspirowskie mogą do nas przyjechać z całej Polski i w zależności od tego, jak wielkie, budżetowo rozbudowane będą te produkcje w grand finale, że tak powiem, zobaczymy ich albo trzy, albo pięć. W konkursie o Nowego Jorika mamy jak co roku trzech teatralnych, instytucjonalnych partnerów, trzy teatry. W tym roku jest to Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatr Współczesny w Szczecinie i Teatr Nowy w Poznaniu. Dyrektorzy tych teatrów z 21 zgłoszeń wybrali każdy dla siebie reżysera, z którym chcą pracować i którego pracę chcą zaprezentować wraz z grupą swoich aktorów na festiwalu. To jest dwóch panów i jedna pani w tym roku Maciej Jaszczyński, Aniela Płudowska i Kuba Zubrzycki, którzy dla tych trzech teatrów wyreżyserują swoje pomysły szekspirowskie i zobaczymy je w ramach tak zwanej work in progress, takiej otwartej próby w ramach konkursu Nowego Jorika. Shakespeare to 47 zgłoszeń i Shakespeare to jest taki konkurs, w którym nie ma tak ścisłych reguł jak w konkursie o nowego Jorika, tam jest nawet określona liczba aktorów, liczba prób, czas trwania spektaklu. Tutaj reżyserzy muszą być bardzo dokładni, natomiast Shakespeare to jest takie trochę hulej dusza, ale czasami trzeba poszukać Szekspira w tych spektaklach, dlatego, że one są inspirowane Szekspirem. Czasami to, to spektakle plastyczne w zeszłym roku nawet My spektakl rzeźbiarski, że tak powiem. Są to spektakle taneczne, muzyczne, sztuczna inteligencja w nich jest obecna. W tym roku nawet czeka nas Escape Room. Wracają do nas wspaniali artyści, żeby zacząć od Ewy Platt, laureatki nowego Jorika w zeszłym roku, którą zobaczymy w konkursie Szekspirow ze swoim spektaklem Będziesz Ze Mną Chodzić? Zobaczymy także Joannę Kubik i Roberta Traczyka jako zespół kolektywny. Zobaczymy też Pawła Palcata, którego monodram z pieskiem mogą nasi widzowie pamiętać z poprzednich edycji, a także Tymoteusza Sarosieka i Rimę Tyszkiewicz wraz z zespołem Inwazja. To są artyści, którzy bardzo często po naszym festiwalu Robią wielkie kariery, czego przynajmniej tym, których jeszcze nie znamy w Szekspirofie serdecznie życzymy. Festiwal szekspirowski jest organizowany w Gdańsku w trakcie Jarmarku Świętego Dominika i jak ustalił w czasie badań naukowych pomysłodawca tego przeglądu, profesor Jerzy Limon, angielscy aktorzy 400 lat temu właśnie w tym czasie odwiedzali Gdańsk i najprawdopodobniej prezentowali wtedy sztuki Williama Szekspira. My już kończymy pierwszą część audycji Wybieram Dwójkę i robimy to wspólnie z kompozycją Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Piotra Anderszewskiego.